To są informacje Polskiego Radia 24. Coraz więcej oszukanych klientów i pytania o polityczną odpowiedzialność to dopiero początek afery Zonda Krypto. Rząd zaskarży, rolnicy zadowoleni chodzi o unijną umowę z krajami Mercosuru. Słynna Aleja w Łodzi z kolejną gwiazdą odsłoniła ją aktorka Anna Seniuk. Minęła ósma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dlaczego prezydent wetował i kto ponosi polityczną odpowiedzialność za aferę? Mnożą się pytania w sprawie zonda krypto. Prezes firmy uciekł za granicę, a klienci nie mogą wypłacić swoich pieniędzy. Ta sprawa od początku budziła zastrzeżenia. Uprzedzałem prezydenta, mówi premier Donald Tusk. Wcześniej Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawy regulujące rynek kryptowalut. To oskarżenie, które jakoś wisi w powietrzu nad głowami panów Dudy Nawrockiego, PiSu i Konferencji. Federacji, ono jest w tej sprawie jak najbardziej uzasadnione. Tak, z jakiegoś powodu zawzięcie blokowali możliwość uregulowania tego rynku i narazili na szwank bezpieczeństwo państwa i narazili na szwank albo na straty tysiące ludzi. Karol Nawrocki mimo wcześniejszych deklaracji nie zgłosił swojego projektu ustawy o kryptoaktywach, ale jest gotów poprzeć przepisy proponowane przez Polskę 2050. Tak mówi szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Ta ustawa jest faktycznie, jeżeli chodzi o kryptoaktywa złożona przez Polskę 2050. Nie wiem, dlaczego ona jest zbrożona przez marszałka tego, bo przecież są kolicjantami. Ta ustawa jest na pewno lepsza niż te projekty rządowe, które zostały zawetowane, zresztą identyczne projekty, które dwukrotnie trafiały na biurku prezydenta i za każdym razem z powodów bardzo jasnych nie uzyskały podpisu. Niepodpisane ustawy miały chronić inwestujących w kryptowaluty. Dziś oszukani klienci z zondy masowo zgłaszają się do prokuratury. Sprawa może Dotyczyć nawet 30 tysięcy osób. Szczegóły na polskie radio 24.pl. Jest zarzut i zapowiedź wniosku o areszt. Prokuratura przesłuchała sprawcę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Dwa dni temu 57-latek potrącił poruszającego się rowerem parlamentarzystę, jak się tłumaczył w konfrontacji ze śledczymi o tym Dagmara Kędzior.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 Rolnicy zadowoleni z decyzji rządu o zaskarżeniu umowy z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, taki ruch zapowiedział premier Donald Tusk. Byłem tym nieco zaskoczony, przyznaje Stanisław Barna z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników. Nie spodziewałem się tej decyzji, aczkolwiek my jako organizacja rolnicza żeśmy wnioskowali, o to pytaliśmy nieraz ministra. On niejednoznacznie nie odpowiadał na to pytanie i dzisiejsza decyzja, słyszałem w radiu właśnie, zaskoczyła mnie trochę. Skarga do Tsue może opóźnić wejście w życie umowy o nawet dwa lata. Możliwa jest jednak jej tymczasowa ratyfikacja wstępnie ma obowiązywać od początku maja. Rolnicy obawiają się, że na umowie stracą, bo do Europy trafi tańsza żywność z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Sprzeczne doniesienia w sprawie negocjacji pokojowych na Bliskim Wschodzie. Biały Dom inter inter informuje, że Steve Whitkoff i Jared Kushner lecą do Pakistanu na rozmowy z Iranem. Na miejscu jest też irański przedstawiciel Abbas Arakci, który ma rozmawiać z mediatorami. Teheran zaprzecza jednak, by planowane było spotkanie z amerykańskimi wysłannikami. To właśnie w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, doszło do pierwszej rundy negocjacji. Na koniec nowa gwiazda w Łódzkiej Alei Gwiazd. Odsłoniła ją Anna Seniuk, jedna z najwybitniejszych aktorek filmowych i teatralnych.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 Dodawali fani aktorki. W dorobku Anny Seniuk jest ponad 60 ról filmowych i serialowych. Największą popularność przyniosła jej niezapomniana rola Magdy Karwowskiej w serialu 40-latek. To były informacje Polskiego Radia 24. Sobota z nieprzyjemnym, niebezpiecznym wiatrem. W Porywach wieje do 60, a nad Bałtykiem do 100 km na godzinę. Spacery pod drzewami w lasach czy parkach nie są dziś wskazane, choć pogoda do wyjścia z domu zdecydowanie zachęca. Niewielki deszcz pokropi jedynie na północy, poza tym pogodnie i ciepło. Termometry pokażą od 12 stopni nad morzem do 18 w centrum i nawet 21 na południu. Polskim Radiu 24. Sześć minut temu minęła godzina ósma, mamy sobotę, 25 dzień kwietnia, to 115 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.15, zajdzie o 19.52, dzień będzie trwał 14 godzin i 37 minut. I to jest czas, kiedy na życzenia imieninowe czekają Marek, Jarosław, Stefan i Franciszka. Wszystkim Państwu oczywiście przesyłamy moc serdeczności, pamiętając również o tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu, a skoro weekend, no to czas na turystyczne rekomendacje.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 to nie Co będę będzie? miał na myśli nie jakichś łachudrów,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 zarówno na bu y budynkach publicznych, zamkach, w których mieszkał i pałacach, w których mieszkał August II i August III. Nawet y y słupy milowe, które wyznaczały drogę dylizansą pocztowe, pocztowym, tak. takie pocztowe słupy są ozdobione polskimi herbami. Najbardziej Więc... wysunięty na wschód jest w Lubaniu. Po polskiej stronie granicy Już, stoi na tak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 on jest, jak to się mówi, w budowie cały czas. Trzeba wziąć pod uwagę, jak ogromny jest to obszar. Park Murzakowski to jest naprawdę, to, był, to było dziedzictwo hmm, księcia Puklera, hmm, powiedziałabym bardzo interesującej postaci hmm, końca XVIII wieku, który, który rzeczywiście miał hmm, wspaniałe hmm, projekty dotyczące hmm, ogrodnictwa,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 Dziękujemy za to zaproszenie. Na razie nie skorzystamy, nadajemy z Warszawy. Jest godzina 8.22. Filip Jastrzębski ze mną w studiu. Witaj Filipie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Od takich napoły sportowych tematów zaczniemy, bo ta no, no, afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi i nie omija także świata sportu. Nie omija i, i okazuje się, że ma bardzo poważne konsekwencje, bo Zonda Krypto, czyli rynek kryptowalut, mhm. giełda kryptowalut została y, y, no, sponsorem głównym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Od początku były głosy sprzeciwu, aby tak się stało. Kontrowersje to mało powiedziane. Zresztą y, no, komicznie to wygląda, jak Centrum Olimpijskie nazywa się Zonda Krypto, Centrum Olimpijskie Jana Pawła II. No i to wszystko no chyba musiało źle się skończyć I się rzeczywiście bardzo źle kończy, bo sportowcy w dużej mierze nie otrzymali pieniędzy za medale, za dobre wyniki na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Dampetco. Sprawa jest poważna do tego stopnia, że prezesi związków sportowych oraz minister sportu Jakub Rotnicki domagają się dymisji prezesa pko Radosława Piesiewicza. Wczoraj spotkali się na Stadionie Narodowym i wydali oświadczenie, w którym nawołują prezesa Piesiewicza do dymisji. Na tym spotkaniu był Rafał Bała, który rozmawiał z szefami związków. Dzień dobry Rafale. Witam serdecznie, dzień dobry. No mimo, że kilkanaście godzin już minęło od tego spotkania na Stadionie Narodowym, to ja wciąż mam mieszane odczucia, bo z jednej strony tak, waleczność, oburzenie, mocne deklaracje tych wszystkich prezesów, przedstawicieli Związków Sportowych, a jednocześnie wciąż niewiele przecież oni mogą. Nie mają większości we władzach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie wiadomo, kiedy zbierze się zarząd, bo o tym decyduje prezes Radosław Piesiewicz, czy walne zgromadzenie, bo do tego jeszcze dłuższa droga. Wybory za rok, a ponad 60 osób spotkało się na Stadionie Narodowym. Zaprosił oczywiście minister Jakub Rotnicki, byli Robert Korzeniowski, Adam Małysz, Tomasz Majewski, Sebastian Świderski, Leszek Blanik, czy Maja Włoszczowska, no wspaniałe nazwiska polskiego sportu. I te nazwiska wszystkie mają takie przeświadczenie, że gdzieś to wszystko zabrnęło za daleko. Stanęli sportowcy, olimpijczycy, ale także związki sportowe, no i Polski Komitet Olimpijski, ale też ministerstwo. Wszyscy stanęli pod ścianą i nie mogą ruszyć ani w jakichś rozmowach czy w dążeniach do porozumienia. Członkini MKOL-u, czyli Maja Włoszczowska, przyznała, że sytuacji w polskim sporcie przyglądają się działacze MKOL-u. Absolutnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski wie o wszystkim, co się dzieje w narodowych komitetach olimpijskich. Natomiast no, nie sądzę, żeby tutaj miały być wyciągane jakiekolwiek konsekwencje, no bo jednak nikt tutaj nie naraził na uszczerbek Polskiego Komitetu Olimpijskiego świadomie. MKO reaguje wówczas, kiedy łamana jest Karta Olimpijska i to się nie zadziało. Natomiast abstrahując od tego, oczywiście rolą pko u jest dbanie o ochronę idei olimpijskich, o promowanie dobrego wizerunku olimpijskich. To się nie udało teraz. To na mały spadek naszych notowań może wpłynąć. A przecież gra toczy się o Igrzyska Olimpijskie. Jesteśmy kandydatami, no takimi wstępnymi, można powiedzieć, ale bez porozumienia pko u i Ministerstwa Sportu, czy różnych innych organizacji, no to właściwie ta kandydatura na pewno przepada. Zebrani na stadionie wypracowali wspólne stanowisko wobec afery Zonda Krypto. Pamiętamy w październiku ubiegłego roku ta konferencja. Wykorzystywanie wizerunku polskich sportowców, pomijanie zarządu w interesach pko u no to wszystko boli tych wspaniałych sportowców, czy prezesów. Konkluzja jest jaka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 do niezwłocznego złożenia dymisji pełnionej funkcji. Czy ta dymisja nastąpi? No to jest mało prawdopodobne, bo przecież w czwartek prezes Piesiewicz powiedział, że nie poda się do dymisji. Co więcej, będzie kandydował w wyborach za rok. Pojawił się na Stadionie Narodowym jeszcze jeden wątek. Wykorzystywanie wizerunku sportowców żołnierzy. To sprawa bardzo poważna. Oni byli przecież obecni w październiku w Monako na konferencji pko i Zonda Krypto. Dziś ta giełda kryptowalut pada i jest niewypłacalna, a to szkodzi nie tylko ich wizerunkowi, ale także wizerunkowi Wojska Polskiego. Jak się z tego wszystkiego wyplątać? No, na razie trudno znaleźć jakąś taką jedną receptę. Zarząd PKO-lu najpierw ma być, później walne zgromadzenie, później ewentualnie odwołanie, no ale to wszystko mało prawdopodobne. Wybory za roki niewykluczone, że do tego czasu potrwa patowa sytuacja, ale przecież to na pewno nie służy ani wizerunkowi, ani też dobremu samopoczuciu polskiego sportu. Taka jest jednak rzeczywistość i chyba powoli musimy się do tego przyzwyczaić. No Rzeczywistość skrzeczy. Skrzeczy bardzo i pozostaje tylko, no jak najszybciej naprostować jednak do tej pory w miarę nieposzlakowaną opinię polskiego olimpizmu. Teraz pomówimy o znacznie przyjemniejszych sprawach. Otóż polskie zapaśniczki zakończyły udane Mistrzostwa Europy w tiranie. Największy sukces w stolicy Albanii odniosła Magdalena Głodek-Liszewska, która zdobyła złoty. Medal w finale pokonała Turczynkę Elwirę Sulejman 5 do 1.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 Polki zdobyły w stolicy Albanii łącznie cztery medale, także wczoraj srebro wywalczyła Wiktoria Hołuj, a brąz Natalia Kubaty. Dobre wieści także z Birmingham, gdzie obradowała Rada European Athletics i tak obradowała, że wybrała Polskę na organizatora Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które odbędą się za dwa lata. Zmagania zaplanowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie i będzie to pierwsza impreza tej rangi w naszym kraju. I jeszcze wieści z ligowych boisk w piłkarskiej Ekstraklasie. Emocjonujący mecz w białym stoku. Jagiellonia przegrała z górnikiem Zabrze 1 do 2. Po golach w doliczonym czasie gry zwycięską bramkę dla Zabrzan zdobył Rafał Janicki. Zadowolenia po tym meczu nie krył trener górnika Michal Gaszparik. Znowu chłopacy pokazali jaki, jaki jesteśmy mocny team, jaki charakter, że walczyli do końca. Imponująca końcówka tego meczu. I będziemy pamiętali, długo będziemy pamiętali na taką końcówkę meczu, w tak ważnym meczu. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec uważa, że mimo porażki jego zespół rozegrał całkiem dobry mecz. Nie mam takiego przeświadczenia, że to był słaby mecz w naszym wykonaniu. Uważam, że albo był dobry, albo nawet bardzo dobry momentami. Może zabrakło nam tam chłodnej głowy, nie wiem, trudno mi się powiedzieć. Nie mogę odmówić tego, że nie chcieliśmy, ale... Piłkarskie szeście było po stronie górnika. Niespodziewaną porażkę poniosło wczoraj Zagłębie Lubin, które przegrało z ostatnim w tabeli brukbetem Thermalika Nieziecza jeden do dwóch: trener miedziowych Leszego i Żyński. Musimy to przyjąć, miło nie jest, bo, bo, bo oczekiwania były na pewno duże. Przyjeżdża ostatnia drużyna w tabeli i z nią nie wygrywasz. To jest niespodzianka, zawód. W takich kategoriach musimy to odbierać, że zawiedliśmy. O zwycięstwie Beniaminka z Niecieczy zdecydowała druga połowa spotkania, o czym mówił pomocnik gości Igor Strzałek. Każdy miał tak naprawdę swoją robotę do zrobienia i w końcu zatrybiło to tak naprawdę i też wychodząc na drugą połowę wiedzieliśmy, jak schodziliśmy, czyli jak graliśmy te 15 minut ostatnie przed przerwą. Kiedy wyszliśmy na drugą połowę, w szatni powiedzieliśmy, że musimy to kontynuować po prostu i w końcu wpadną te bramki. Na czele tabeli pozostaje poznański Lech, który ma tyle samo punktów, co Górnik. W niedzielę zagra z Legią Warszawa. Dziś trzy spotkania. Korony Kielce z GKS-em Katowice, Lech i Gdańsk z Rakowem Częstochowa oraz Krakowi ze szczecińską Pogonią. Na koniec piłka ręczna i zaskakujące wieści z Kielc. Otóż po 12 latach pracy z prowadzenia industrii zrezygnował talent Wieloletni trener poprowadził Kielczan do 10 tytułów Mistrza Polski, a 10 lat temu triumfował w Lidze Mistrzów. Jak przyznał, ma nadzieję, że ta decyzja będzie nowym impulsem dla drużyny. Mówi pełniący obowiązki prezesa zarządu KS Iskra Kielce, Paweł Papaj.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 Do końca sezonu Industrię Kielce będzie prowadził dotychczasowy drugi trener, czyli Krzysztof Liewski. A propos pożegnań, przyszedł czas na pożegnanie dzisiaj z Filipem Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.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 Agnieszka Drążkiewicz, witam serdecznie w sobotniej Cafe Armii. Ze mną i z Państwem są dzisiejsi moi goście, Tomek Badowski, ekspert obronności. Tak umówiliśmy się, że tak się <grym> przedstawiamy. Witam Cię serdecznie Tomku. Dzień dobry Państwu, cześć Agnieszka. I Mariusz Cielma, znany naszym słuchaczom. Nowa technika wojskowa, redaktor naczelny. Witam serdecznie Mariuszu. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. I od razu już też spieszę wyjaśnić, bo y, pierwotnie miał być tutaj inny gość, generał Stanisław Koziej. Trzymamy kciuki, żeby pan generał wyzdrowiał i pozdrawiamy. Dostaliśmy wczoraj... Późnym popołudniem informację, że pan generał, no niestety do nas nie No cała nie trójka nasza, Pozdrawiam Cały, pana generała. Tak, to się to się zdrowia i <laughs> tak. dobrej Trzymamy szczelnego. kciuki panie generale i mam nadzieję, że, że to zaproszenie, które było na dziś, to co się odwleczy, to nie uciecze, jak, jak się mówi. Panowie, zaczniemy od bardzo bieżących kwestii, które tak naprawdę wczoraj były komentowane późnym popołudniem w czwartek dotarły do Warszawy dokumenty z Komisji Europejskiej. Dokumenty, w których jest już ostateczna treść uzgodniona z Komisją Europejską przez Polskę, ale też przez inne państwa, które są zainteresowane mechanizmem SAFE i oczywiście mówimy o pożyczkach na korzystnych warunkach. Ten dokument już jest w polskim rządzie. Trwają teraz ostatnie negocjacje, sprawdzanie, tak jak wczoraj usłyszałam od przedstawicieli rządu, m.in. od pani pełnomocy Właśnie do tego mechanizmu pani minister Sobkowiak-Czarneckiej. No do, dosłownie potrzeba jest jeszcze no, kilku, kilkunastu dni, żeby tę umowę oficjalną podpisać. No i właśnie patrzę na Tomka, bo Mariusza zdanie wielokrotnie już słyszałam na temat programu SAIF, ale twojego jeszcze nie Tomku. To tak jak mówi rząd będzie rzeczywiście przełom, sukces i wyciśniemy z tego mechanizmu tyle ile się da? Znaczy przede wszystkim tutaj na należy, należy, publicznie chciałem złożyć wyrazy uznania dla pani minister i dla całego jej zespołu za to, że cały ten program temat dowiozła, gdyż pomimo różnego rodzaju szumu medialnego, który, który się wokół tego programu pojawił, dla polskiego przemysłu obronnego i dla naszego obronności, ten projekt jest naprawdę fantastycznym narzędziem, który może być takim stymulatorem do rozwoju naszego potencjału przemysłowo-obronnego. I w tym kontekście jest to na pewno ogromny, ogromny, duży sukces. Super, że już mamy tą umowę gotową do podpisania. I teraz tylko pozostaje czekać na podpisanie już umów wykonawczych z polskimi firmami, które czekają na te pieniądze i czekają na odpalenie projektów które mogą być realizowane z tych funduszy. Tomek powiedział bardzo ważną rzecz, bo wczoraj ja, jak miałam chwilę, żeby na osobności porozmawiać z panią e, wspomnianą przez nas minister Magdaleną Sobkowiak, to rzeczywiście ona zwracała uwagę na to, że my, Polska, czekamy... No... Jak kania drżu przysłowiowa na te pieniądze i na te umowy, zwłaszcza na tę umowę tak, taką operacyjną, tak zwaną. I tak jak powiedział Tomek, są takie projekty, są takie kontrakty, no, które tak naprawdę powinny natychmiast być realizowane po podpisaniu tej głównej umowy. Tak, tutaj dodam tylko tak, żeby nasi Nie słuchacze. Y Zrozumiałem, żeby nakreślili no, taki szerszy kontekst. Przez ostatnie lata y pieniądze, o które mieliśmy u Brzecie MON zostały wytransferowane i wydane, czy to w Korei y, Południowej, czy w Stanach Zjednoczonych. Nasz przemysł, naszemu przemysłowi brakowało tych pieniędzy, żeby móc mieć środki na inwestycje, na rozwój, na produkcję. I program SAFE właśnie wypełnia tą lukę, która pozwoli naszym firmom się y, rozwinąć i mieć nowe, dobre produkty, którymi możemy też wyjść w świat. Ale już oddaję głos Mariuszowi. Ja tylko jeszcze adwocem oczywiście to nie jest tak, że niczego w ogóle polski przemysł nie dostawał, no ale relatywnie patrząc na kwoty, które Była za granicę, tak jak, jak powiedziałeś, no. tak. No nie, zresztą... ale, tak, ale to jest, to jest różnica, o czym tutaj Tomasz powiedział, bo dotychczas byli, no, te jakieś programy tak zwanej polonizacji były z partnerami zagranicznymi. Teraz faktycznie pojawiły się Będą te pieniądze, tak już trzeba, trzeba powiedzieć, na stole dla co do zasady polskiej zbrojniówki, która też oczywiście kooperuje z różnymi podmiotami zagranicznymi. No, jest oczywiście presja ogromna czasu. No, jest nawet moim zdaniem dosyć duże ryzyko, co my dowieziemy. No, bo Ja tylko przypomnę, że jeszcze parę miesięcy temu zakładano, że ta umowa będzie podpisana w marcu, pod koniec marca dlaczego o tym wspominam? Bo my do końca maja mamy czas na podpisanie no, dużej liczby umów. Trudno powiedzieć nawet jakie, ale podejrzewam kilkadziesiąt podsetkę umów, żebyśmy mogli jako państwo polskie podpisywać samodzielne umowy zakupowe związane z SAFE. My już mamy, rozmawiamy o majówce, czyjemy jej, jej powie? więc został tak naprawdę e, miesiąc, a ciągle rozmawiamy mimo wszystko o projekcie. E, ja nawet nie chcę mówić czy ja to jest wina. Nasi słuchacze na pewno wielokrotnie o różnych zwrotach akcji w, w sprawie programu SAFE słyszeli. Niekiedy po prostu tak złożone programy i taka materia, jaką nawet jest Unia Europejska, która jest co do zasady ociężała, biurokratyczna i tak dalej, trwa to trochę dłużej. Ale, ale... Mariusz zauważ, że tutaj akurat ten cały program SAFE w ramach Unii Europejskiej poszedł do szybko i sprawnie. Tak, Jak na Unię na to, Europejską powiedziałabym, że w tempie ekspresowym. Tak, każdy tak. Właśnie na to zwraca uwagę każdy, z, kim, z którym ja też miałam okazję rozmawiać i który miał właśnie do czynienia z taką bieżącą pracą w ramach e, Komisji e, e, Europejskiej. E, to prawda, natomiast no, też podkreślam ten termin koniec maja e, i, i ten czas, który nam no, każdy dzień tak naprawdę, każdy dzień się liczy. Jeszcze i chyba istotne o tym też musimy powiedzieć krótko w w tym terminie do 30 maja my cały czas mówimy i obracamy się w tych projektach i w tych kontraktach, gdzie duża część ma być refinansowana. Czyli mamy niejako, już tak mówiąc bardzo obrazowo, zdjąć yy, z części tych kontraktów, które już się toczą, yy, wyciągnąć niejako te pieniądze, które obciążają teraz budżet tak naprawdę narodowy i nie, nie umiem, nie, nie, nie znam takiego określenia ekonomicznego, ale jakby przełożyć jeszcze raz te pieniądze, bo chyba wydaje mi się, że to na tym ma polegać, ale to jest też bardzo istotne. Na, na to też, na ten aspekt też zwraca uwagę strona rządowa, polska strona rządowa. No tak, bo te środki, bo w dużej mierze to prawda, ma to dotyczyć umów, które by, mogły być podpisane w przeszłości, też bodajże tam od maja 2025, tylko to też nie jest takie proste. Trzeba na nowo to negocjować, złożyć, złożyć podpisy na tyle, na ile mi wiadomo, nie, nie załatwi się tego prostym, jednostronicowym aneksem, e, więc e, jest to te wyzwanie, głównie takie organizacyjne, bo oczywiście politycy powiedzą, że swoje zrobili, a teraz, e, no, przed... E, no, przed agencją zbrojenia w dużej mierze i, i tymi partnerami po tej drugiej stronie stołu, czyli co do zasady polskimi firmami, no, ten, ten gros pracy, żeby to dowieść do końca maja. Wczoraj jak premier Donald Tusk wracając z Nikozji, z tego nieformalnego spotkania 27, poświęconego zresztą też, co jest oczywiście takie symptomatyczne, bezpieczeństwu Europy jako takiemu, no więc to się wpisują te działania związane z mechanizmem SAFE w całą filozofię i podejście patrzenia nieco inaczej, wspólnoty na to, co się dzieje wokół niej. Tak naprawdę bym to tak ogólnie opisała. Premier Donald Tusk mówił, że ma zapewnienie z Komisji Europejskiej, konkretnie od Urzuli von der Leyen, że rzeczywiście no wszyscy będą tutaj kibicować niejako Polsce na to, żeby jak najszybciej wydawała te pieniądze w ramach zaciąganych pożyczek i żeby też te pieniądze z pożyczek no nie wchodziły w Ogólny, finalny efekt, czyli w zadłużanie deficyt. budżetu państwa Aha. w deficyt, co jest chyba bardzo istotne, bo im większy deficyt, tym wiemy przecież, jakie są też przepisy. Mamy ograniczenie, przepisy. Konstytucyjne, mamy ograniczenie też tak. kosztów. Tak, znaczy mówimy pożyczka, pożyczka, pożyczka, ale popatrzmy na to jako na środek do pobudzenia inwestycji i rozwoju. Im bardziej dzięki tym pieniądzom, pieniądzom rozwiniemy nasz przemysł zbrojeniowy, naszą produkcję, na przykład produkcję borsuków HSW produkcję wież bezzałogowych, produkcję naszych radarów, produkcję piorunów. Tym bardziej potem będziemy mogli te produkty eksportować i na nich zarabiać. Patrzmy na, na ten cały program Safe na te środki jako narzędzie do rozbudowy naszego przemysłu broniowego, na którym mamy jako państwo docelowo zarabiać. Kropka, możemy tak powiedzieć, jeżeli chodzi o ten temat. Jeszcze są inne bardzo ważne, bieżące tematy, więc muszę Was, mając Was, ekspertów od bezpieczeństwa, o to zapytać. Mamy informacje o zmasowanym, tak naprawdę, kolejnym ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Mówimy o Dnieprze, mówimy o Charkowie, mówimy o używaniu pocisków manewrujących i balistycznych. No, ukraińskie media mówią o tym, że wiele pożarów, że wybuchło przez to na terenie państwa, które z nami sąsiaduje, są uszkodzone domy mieszkalne, no bloki mieszkalne, więc Kolejne są ofiary, kolejny atak. zmasowany tak. atak. Kolejny akurat zaczyna dzień, dzień od, zaczyna... od takiej no już ponad 5 lat I, i naprawdę więcej siedzę, więcej widzę cyrylicę niż, niż nie wiem, polski, e, polskojęzyczne pisy na X. I Mariuszu powiedz, <coughs> co Ci się rysuje po e, dzisiejszej porannej prasie w Cyrylicy? E, nie no, znam, znam skalę tego ataku, to było grubo ponad, no blisko 670 różnych środków bojowych. E, Ukraińcy już po 21 w nocy czasu polskiego informowali, że z lotniska pod molenia, Olenia, e, startowało około 10 bombowców strategicznych. To już jest informacja o tym, że no one potrzebują kilku godzin, żeby dolecieć na pozycje startowe. No, albo to jest, no na przykład bardzo często może rejon Morza Kaspijskiego. E, I stamtąd są odpalane te pociski. Pociski manewrujące to jest o tyle taki, taki, no, nazwijmy to plus, że to jednak jest prędkość takiego samolotu pasażerskiego. Mamy czas, żeby przynajmniej Reakcja. postawić stan gotowości swoją obronę powietrzną. Ale oczywiście tych pocisków było tam no, kilkadziesiąt. Do tego doszły Realistycznej Skandery, ponad 600 jednak szachidów, czyli to był ten dzień, który co jakiś czas się pojawia w perspektywie, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, że, że Federacja Rosyjska atakuje dużą liczbą, bo na co dzień z moich obserwacji teraz to jest poziom 100-150 środków bojowych na, na dobę, czyli ataków na, na Ukrainę, a są właśnie takie dni jak teraz, że jest ich tam 500-600, co według Ukraińców zestrzeliwują, no blisko tak 90% tego, co, co, co na nich leci, mają wyzwania głównie związane. Co ciekawe, nie poinformowali, odpalonych było bodajże 12 pocisków Iskander nie zestrzelili żadnego. To też może wskazywać, że oczywiście cele mogły być takie, gdzie na przykład nie są te systemy ukraińskie Patriot, Sampki i inne, ale może też wskazywać na ten deficyt pocisków przeciwlotniczych, o których mówił wszyscy w zasadzie, począwszy od prezydenta Zołyńskiego. No właśnie tutaj bardzo ważną kwestię poruszył Mariusz. Ja też parę razy już w mediach zagranicznych między innymi widziałam takie, no tytuły, nagłówki, y, ekspertyz analiz, że Jedna, druga strona już mocno są wydrenowane, jeżeli chodzi o środki bojowe. Nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych i tutaj mówimy oczywiście o Bliskim Wschodzie, bo zaraz gładko do tego tematu też na koniec przejdziemy, bo on się niejako, według wielu polskich ekspertów, wiąże też z Ukrainą i z sytuacją tam. E, oczywiście no to, że brakuje, zaczyna brakować e, patriotów czy rakiet Aster, e, no jest e, oczywistą i normalną rzeczą. No, żaden kraj zachodnioeuropejski w tym Stanie Zjednoczone. Nie był przygotowany na długotrwałą, pełną, skalową wojnę, z jaką mamy do czynienia. I dlatego tych środków zaczyna coraz bardziej brakować. Zanim odbudujemy magazyn, zanim przestawimy całą produkcję na produkcję masową, żeby móc temu sprostać, to potrzeba czasu, niestety czasami lat. Ale przypomnę, to już 5 lat wojna trwa. Tak, tutaj bym nawet duży nacisk dał na kwestię. Wojna, wojna, wojna trwa 12 lat, ja o tym pamiętajmy. Tak. A to, że politycy w Polsce, ale też w Europie i na tym zachodzie woleli zakrywać oczy i uważać, że nie ma problemu, to mamy teraz tak, te, tego typu efekty. No to teraz, tak jak powiedziałam, bardzo gładko kwestia ukraińska przechodzi nam w kwestię bliskowschodnią. Wspomniałam o Stanach Zjednoczonych, wspomniałam też o tym, że są analizy i są perspektywy, że rzeczywiście Stanom Zjednoczonym w jakiejś dłuższej, ale wcale nie takiej bardzo długiej perspektywie będzie też brakowało tego sprzętu, którym mogą na dalekie odległości atakować, bo my mówimy przecież nie o wysyłaniu wojsk lądowych, czołgów i tak dalej, tylko mówimy po prostu o działaniach na wiele kilometrów, czy artyleria dalekiego w tym przypadku nie, no ale oczywiście y, mówimy o lotnictwie o, i o tych wszystkich yy... O, to, o całym tym uzbrojeniu, które z tym jest związane. Mamy potwierdzenie, że rzeczywiście specjalny wysłannik pojawi się w Islamabadzie, więc będzie kolejna odsłona tych rozmów, o których Tomek kiwa głową i ja widziałam potem też twoje publikacje w social mediach, że rzeczywiście niestety myślałeś, że się pomyliłeś, ale wtedy jak rozmawialiśmy, jak były te pierwsze próby rozmów w Islamabadzie, Islamabadzie to nie byłeś do końca optymistą co się niestety potwierdziło, twój pesymizm jest się tak. sprawdził. Natomiast teraz no, mamy może trochę inną sytuację. Mamy dużo też takich sprzecznych informacji, chociażby z samej Zatoki Perskiej, od reżimu w Teheranie. No, niektórzy tam może chcą rozmawiać, niektórzy nie chcą rozmawiać. Zależy też jakie media irańskie to przekazują, z jaką są frakcją powiązane, czy tą bardziej taką twardogłową, czy bardziej postępową. No, na pewno jest w gotowości wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w każdej chwili jest takie zapewnienie Białego Domu, że może wylecieć y, do Pakistanu na te rozmowy. To jak w tej sytuacji patrzeć na to wszystko, co tam się może zadziać? Bo ja mam wrażenie, chociażby po rozmowach też z naszymi byłymi generałami, ze wspomnianym przez nas generałem Koziejem też kilka dni temu na ten temat rozmawiałam, który właśnie zwraca uwagę na to, że no, przyjdzie za chwilę moment przełamania, bo jedna i druga strona nie będą w stanie tak długo prowadzić tak wyczerpujących działań. Tak, tylko tutaj w mojej ocenie y, większą presję i ciśnienie na zakończenie tego wo tej wojny y, mają Amerykanie. Bo im dłużej ta wojna trwa, tym Amerykanie więcej tracą i sprzętu, i wizerunkowo, i politycznie. Tylko tutaj Amerykanie są bardziej, moim zdaniem, pod ścianą, żeby ten konflikt jak najszybciej zakończyć, żeby Trump się mógł ogłosić, że jestem sierpcą pokoju, y, niż Irańczycy. Druga sprawa, to weźmy pod uwagę, że zobaczmy, że im bardziej, im dłużej Amerykanie zużywają swój sprzęt, swoje rakiety na Bliskim Wschodzie, tym będą ich mieli mniej w ewentualnym y, konflikcie o obronie Tajwanu. I to, na to też trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Jeszcze trzeba mieć innym tyle głowy też kwestię ukraińską. O, Im to, to więcej już... zużywają na Bliskim Wschodzie swoich środków bojowych, tym trudniej będzie Zełyńskiemu w ogóle zabiegać o to, żeby dalej dostawać tak, to wsparcie. tylko że Ukraińcy już się bardzo mocno przedstawimy sobie, nie zdajemy sprawy jak wielki zrobili postęp w zakresie zbudowania własnych zdolności do prowadzenia tej wojny, a po drugie zaczynają w znacznie większym stopniu niż na sprzęcie amerykańskim opierać na sprzęcie europejskim. To jest plus. Mariusz. E, trzeba, no, podkreślę to, że mamy jednak zawieszenie broni, czyli od tych kilkunastu dni e, nie ma tej, tej wymiany takiej gorącej e, ciosów, e, więc, e, więc no, e, można powiedzieć, że obie strony mają tę ten, ten, możliwość oddechu, to jest zauważalne. E, Amerykanie e, zwiększają trochę tą presję militarną, chcę tylko odnotować, że w pobliżu Afryki, bo niestety... Amerykanie taką drogę wybrali, że dookoła Afryki płynie trzeci amerykański lotniskowiec USS Bush, razem z całą grupą okrętową, więc dążą do, do zwiększenia, że tak powiem, przynajmniej tej, tej, tej presji, ale no, jak najbardziej no, zgodzę się z poglądami, z opiniami, że tutaj no, trudno tym obu stronom, no, dzisiaj nawet te komentarze, że nie ma być w ogóle mowy o bezpośrednich rozmowach. Obie delegacje jakoś wymienią swoje, swoje opinie, więc chyba nie są przygotowane do tego, żeby jakoś znaleźć, no przynajmniej na papierze bardziej twarde, że tak powiem warunki, warunki tego przynajmniej rozejmu, ale to też odnotujmy, że pomimo tych różnych deklaracji, czy to ze strony prezydenta Trumpa, no często bardzo zmiennych, to, to, to, to, to też ważne, pomimo różnych incydentów, też z udziałem Iranczyków, ostrzeliwanie statków, nawet i przejmowanie, to jednak żadna z tych stron nie, nie zmienia tego, obecnego rozejmu, na ten etap e, znowu gorący, bo myślę, że wpisuje się to w to, co, co i tutaj padało i padało na poprzedniej audycji i co widać, że chyba obie strony no, nie za bardzo są chętne, żeby znowu prowadzić tą wymianę ciosów, która raczej nie prowadzi do niczego. Podejrzewam, że też kalkulują. No, mamy niestety my jako zwykli zjedacze chleba też... Kolejny raz na własnej skórze się przekonujemy, że ten konflikt ma te szerokie kręgi. Znowu jest I ja informacja o Ja bym powiedział, podkreślił, tym, co ważne, także dla podatnika amerykańskiego, oczywiście, który płaci tak. rekordowe jak, ceny. Jak, bo, jak najbardziej. Bo Mówimy myślę, że tutaj oczywiście. polskim pani. administracja amerykańska się aż tak nie przyjmuje. No nie, ale Chyba my się przejmujemy. Płaci za uzbrojenie amerykańskie. No tak. Zostało nam niewiele czasu. Ja zerkam w stronę reżyserki. Mam nadzieję, że chociaż 3-4 minuty dostaniemy od yy, naszej wspaniałej wydawczyni dzisiejszej. Dostaniemy. Tak. Mam. Z góry dziękujemy. Z góry dziękujemy, dziękujemy bo chciałem jeszcze jeden bardzo krótki yy, temat. Po, znaczy kr ten temat nie jest krótki, ale niestety musimy go krótko poruszyć, ale znam was, wiem, że potraficie y, skondensowane przekazy y, y, formułować. Mówimy o Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. To jest ważna instytucja. Ona m.in. ma wpisane to, żeby w imieniu prezydenta współpracować z Ministerstwem Obrony Narodowej. Y, Słowo Cęckiewicz zrezygnował z tego stanowiska. Już teraz nie będziemy przypominać powodów. One są takie, że rząd po prostu cały czas nie Odblokował mu dostępu do informacji niejawnych, więc uznał pan profesor, że nie ma sensu tutaj piastować takiej funkcji, no bo nie ma dostępu do e, informacji najważniejszych. Jest jego zastępca, e, generał Andrzej Kowalski, który, tak jak sugerował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, no między innymi będzie chciał zakończyć kwestię e, dokumentu opisującego nową strategię bezpieczeństwa. Wiemy, że... Ten dokument rząd przygotował, ale poprzedni jeszcze prezydent go nie podpisał. Nowy powiedział, że też nie podpisze, potrzeba go uaktualnić. Tomek. E, chcę wierzyć, że wszelkie zmiany, jakie następują i ruchy i w Kancelarii Prezydenta, i w BB nie, e, są podyktowane tylko i wyłącznie naszym polskim interesem narodowym. E, a odnośnie strategii bez, bezpieczeństwa narodowego, to też pozostaje mi żywić ogromną nadzieję, że po 12 latach wojny w naszym sąsiedztwie wojny, którą rozpoczął nasz odwieczny, żywotny wróg, jakim jest Rosja, w końcu pójdziemy po rozum do głowy i będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego. Taką, która odpowiada tym współczesnym wyzwaniom, Mariusz, bo chyba to jest też ważne. My o tym dokumencie kiedyś tutaj rozmawialiśmy i wtedy też podkreślaliśmy to, że trzeba w tego typu dokumentach, które potem pozwolą na stworzenie tego czegoś, co już będzie niejawnym oczywiście y, y, dokumentem państwowym, no że trzeba to rzeczywiście powiązać z tym, co dzieje się wokół nas chociażby. E, trzeba to powiązać, to prawda. Od, od, od, dzisiejsze dokumenty strategiczne nie odpowiadają sytuacji temu, co nawet już wiemy od, w perspektywie ostatnich kilku lat. To jest dokument rzędu tego najwyższego, z który, od którego w dół idą kolejne dokumenty. Koń, skończywszy na takich, które mówią, jak ma wyglądać Wojsko Polskie. No bo Wojsko Polskie ma wyglądać do interesów narodowych, jakie, jakie musimy, jakie sobie zapisaliśmy, jakie sobie cele, cele postawiliśmy. Pozwól, że ci tutaj dodam jedną rzecz. Dodawałem. Z tego też powinna wynikać strategia dla naszego przemysłu obronnego. Wszystkie te tematy są bardzo powiązane. Ty powiedziałeś Mariusz o bardzo ważnej kwestii. Była taka odprawa doroczna w tym roku i było zwracane na to uwagę każda ze stron, i pałac prezydencki, i przedstawiciele rządu w postaci wicepremiera Kośniaka Kamysza. Mówili o tym dokumencie między innymi i mówili o tym, jak on będzie rezonował właśnie na to, o czym powiedziałeś, czyli na rozwój sił zbrojnych. Bo on musi rezonować. Zaczynaliśmy tę audycję od wydawania rekordowych środków finansowych na, dla przemysłu, dla, dla wojska, ale no, siłą rzeczy... musi. Jak? Nie, nie chcę wnikać w każdy z tych projektów, jedne są pewnie uznane za mniej słuszne, drugie za bardziej, dyskusja pewnie będzie, będzie trwała, ale jednak one muszą wynikać z tego, o czym mówiłem, czyli na samej górze mamy strategię bezpieczeństwa narodowego. Ostatnie zdanie, Tomek. Tak, to jest naszym wrogiem, co potrzebujemy, żeby mu przeciwdziałać i jakie zasoby musimy sami produkować i sami musimy budować. Tomasz Badowski. Y ekspert od obronności i Mariusz Cielmanowa technika wojskowa redaktor naczelny tego miesięcznika. Dziękuję. dziękuję wam bardzo dobrej soboty. Dziękujemy, Leszko, dziękuję państwu. Kafe Armia. Reklama.